Chinom teraz grozi raczej nie byłbym entuzjastą, jeżeli chodzi o krótkoterminowe perspektywy, takie średnioterminowe perspektywy Chin. Bo tam gospodarka wydaje się mocno zwalniać e, i nie, wchłaniać coraz mniej surowców, co może być kiepskie też dla metali szlachetnych. E, I wydaje się, że Chińczycy jeszcze jakoś tam trzymają te swoje statystyki na przyzwoitym poziomie, z tego względu, że wykazują przy, przy tym dużą kreatywność. Ale, ale przejdźmy do tego ciekawszego tematu, czyli produktów rolnych. To zależy, co będzie się działo w gospodarce, bo jeżeli dojdzie do jakiegoś głębszego kryzysu, bardzo głębokiego, to wydaje mi się, że w takich warunkach, naprawdę, gdy w ekonomii jest bardzo źle i bezrobocie szaleje, to jednymi z za ludzi są, są rolnicy i tak, tak faktycznie jest i jeżeli dojdzie do takiego do takiego scenariusza, jakiegoś bardzo wysokiego bezrobocia, inflacji i tak dalej i nagłego zubożenia społeczeństwa, to, to rzeczywiście produkty rolne generalnie rolnicy jako grupa społeczna wydają się być taką grupą, którą, której będzie po prostu lepiej niż innym, więc ten temat z produktami z produktami Rolnymi jest całkiem sensowny i wydaje mi się, że on sensowny już jest nie tam, że będzie, gdy spadnie złoto on wydaje mi się być sensowny już od jakiegoś czasu i że, że, że na produktach rolnych można było zarobić i w roku ubiegłym i chyba nawet wcześniej. Nie przyglądałem się szczegółowo temu, temu tematowi, ale to już jest pomysł inwestycyjny na teraz. Czyli można, można wchodzić w... w... No, jest, jest to coś do rozważenia. Generalnie jestem przeciwnikiem takiej, o, takiej opinii, że, że każdy powinien zdezynfekować, generalnie jak najbardziej rozproszyć e, swój kapitał. E, niekoniecznie, bo powinniśmy tylko lokować rzeczy takie, na których się po prostu znamy, o e, których odpowiednio dużo, czy poświęciliśmy czasu, żeby się wgryźć w dany temat. A żeby wstrzeczyć żeby jak wygląda sytuacja, jakie są predykcje w tym zakresie, czego możemy się spodziewać, podaż, popyt sprawdzamy i tak dalej. I poświęcamy, poświęcamy na dany temat troszeczkę więcej. Nie korzystam tutaj z onetu gazety, tylko szukamy generalnie jakichś takich źródeł odnoszących się do danych i specjalistycznych jakichś stron, do których możemy się odnieść. Yy, i, yy, i rzeczywiście powinniśmy podejmować decyzje decyzję po prostu samodzielnie, ale i zakładając, że poświęcamy odpowiedni czas na, na wybór jakiegoś takiego wehikułu inwestycyjnego, to yy, możemy wylokować dwa, trzy instrumenty, grupy artykułów, czy coś takiego, bo, bo w większej grupie nie da się dojść do odpowiedniego poziomu wiedzy. Mhm. Powinniśmy inwestować tylko w takie rzeczy, w których sądzimy, że, że, że możemy mieć przewagę wiedzy, wiedzy prawda? W, stosunku, w stosunku do innych, bo pokonać jest trudno. I w krótko, jakich, przy jakichś takich krótkookresowych spekulacjach szanse na zwycięstwo są naprawdę małe i to jest jakaś kwestia, która dotyczy kilku procent, którzy, którzy się w to bawią w perspektywie takiej średnioterminowej rok, dwa, trzy to, to, już, to już prędzej to już taka zwykła osoba um, prywatna, która się po prostu czymś tam interesuje, czymś się powiedzieć za czas ma dużo większe szanse na, na, na jakiś, na jakiś um, sukces i rozsądne zyski czyli nie powinna za bardzo się um, rozdarniać i do, dokonywać decyzji inwestycyjnych w oparciu o jakieś um, no, niezbyt długie swoje poszukiwania. Takie pytanie jeszcze, co się stanie w momencie, gdy nastąpi ten mityczny krach na rynku i co się wtedy stanie właśnie z, z ludźmi, którzy na przykład mają fizyczne złote albo srebra, jeżeli dojdzie do jakiejś takiej naprawdę nieciekawej sytuacji, w stylu, tak? w stylu po prostu trzecia no. wojna światowa, tak, tak. Albo, mm -hmm. albo, yy, albo tak dalej. Czyli okay. ludzie, którzy mają złoto oraz srebro, będą mogli iść do sklepu i, i sobie kupić za nie chleb? Czy po prostu czekali aż... No to jest takie może śmieszne tak, pytanie, ale... ale... nie, nie podchodzimy do tego śmiesznie. Oczywiście do takiego tematu należy podejść, podejść z, takim, z taką dużą ostrożnością, żeby też nie popadać w paranoję, że zabezpieczamy się na trzecią wojnę światową. A ja jako bloger dosyć często spotykam się z komentarzami i mailami ludzi, którzy sobie właśnie kalkulują, że wypada wojna światowa i oni potrzebują uncji, żeby przeżyć wojnę światową, która będzie trwała tyle lat, sześć lat, bo, bo druga trwała sześć lat. Prawda? I, I to tak, są tak, poglądy, z którymi się dość regularnie spotykam. Więc aha. ok, potraktujmy to jako taką sprażną ja, zabawę. Ja, ja, ja słyszałem taki, jeszcze, przepraszam, przerwę. A propos tego, co teraz mówimy, czytałem na blogu Dwa Grosza o tym, że człowiek, który właśnie pisze tego bloga powiedział, że jak wybuchnie trzecia wojna światowa, na, na, na, na ewentualność taką nie kupowałby złota ani srebra, tylko puszki z, ole, z olejem z rybami. <śmiech> bardzo <śmiech> na opinia. Swoją <śmiech> autora tego bloga to jest generalnie osoba, która niegdyś bardzo dużo pisała, pisała o złocie na otwartym blogu, teraz to robi po prostu na, na takiej stronie już zamkniętej dla tak, subskrybentów tak, tak, tak. i zasługi tego pana dla poryzowania informacji o, o, o inwestowaniu w złoto, srebro są po prostu nieocenione, więc w, w, wypada rzeczywiście, rzeczywiście cynika 9 wspomnieć, ale to, co jest no cóż, temat, temat jest ciekawy, bo jeżeli dojdzie do jakiejś takiej sytuacji totalnego krachu i tak dalej, to trzeba się liczyć z ryzykiem, że obrót złotem i srebrnym nie będzie, nie będzie legalnym, albo nastąpi jakaś rządowa konfiskata. Z tego nie należy się śmiać, takie rzeczy już były. To wszyscy przywołują e, przykład z Rooseveltem, gdzie w Stanach Zjednoczonych wprowadzono konfiskatę złota pod kątem jakichś takich drakońskich kar e, i, i rzeczywiście społeczeństwo w, w pewien sposób zostało tego złota okradzione, potem potem, ustawiono, potem zmieniono. Zmieniono liczbę dolarów, która odpowiadała jednej uncji złota, i tak naprawdę stracili tak, na tak. tym ludzie wszyscy po kilkadziesiąt, po kilkadziesiąt procent, bo państwo ich po prostu oszukało. Ale od państwa wiele spodziewać się przecież nie należy. Otóż, przyjmując taki scenariusz, takiego totalnego grachu, cóż, bardziej mam się takiego scenariusza, że, że obrót złotem będzie, no, będzie zmanipulowany przez państwo. Albo państwo będzie próbował przejąć, przejąć złoto jako wartość dewizową. I takie zabezpieczenie siebie w takich okolicznościach w takich okolicznościach to, to jest trzymanie złota w skrytce bankowej. Gdy Amerykanie skowali złoto, do skrytek bankowych też zaglądali, ale tylko w takich okolicznościach, gdy obywatel sam do niej zaglądał. Wtedy urzędnik tam chyba podchodził. Więc dobrym rozwiązaniem jest skrytka bankowa w kraliu. Innym, Na przykład mm -hmm. w Szwajcarii. Mm -hmm. I wówczas tam można wyjąć sobie to spokojnie i, i generalnie w jakiś sposób to upłynić z pienięży czy coś takiego. Ty, czy w takich okolicznościach złoto i srebro stałoby się środkiem płatniczym? Jest taka możliwość. Ja osobiście uważam, że nigdy złotymi i srebrnymi monetami płacić nie będziemy. Pogląd taki, że tak będzie, wyznaje wielu entuzjastów meraje szlachetnych. Ja, ja, ja, tym, no, nie, mam, nie, mam, nie mam takiego. Um, w przypadku jakiegoś totalnego kolapsu, no to prędzej będziemy płacili e, e, amunicją kalibru 7,62, e, tudzież jedzeniem, bimbrem i tym podobnymi. Stąd tekst o, o, o, o ile dobrze pamiętałem, śledziach, tak? Śledziach na wojnę. Mhm. E, jest całkiem rozsądny. Ja, ja też widziałem coś takiego, jak pakiet antykryzysowy jakiegoś amerykańskiego blogera, który zrobił zdjęcie pakietu antykryzysowego. Miał tam e, pistolet 9 mm, mm, kilka paczek amunicji i, i złoto i srebro w tubkach. Taki on mm. miał pakiet antykryzysowy. Nie? Każdy może mieć e, swoje podejście. E, ja bym e, aż tak nie demonizował. Nie wierzę, nie wierzę w płacenie złotem i srebrem, ale scenariusz taki, że, scenariusz taki, że, że Złoto, no złoto trzeba będzie na czarnym rynku na przykład upłynieć lub coś za nie kupować. Uważam, że no, z jakimś takim prawdopodobieństwem niewielkim, ale już takim, który, które należałoby rozpatrywać. Ja powiem od siebie, że na przykład moja dziewczyna, tak a propos trzeciej wojny światowej takich tematów, bo ona jest zupełnie sceptyczna co do takiej historii, Mhm. Ale jest, ale jest mocno, mocno taką osobą stojącą mhm. na ziemi. To od jakiegoś tak. czasu e, zaczęła, e, bo mia, ma taką opcję, że daje jakiejś tam dziewczynie e, puste paczki papierosów i mhm. dostaje za te paczki papierosów jakieś tam ilość, jakąś ilość tam nowych paczek papierosów. Prawda? Tak. I mhm. po tych wszystkich. To jak, to jak magazynu, tak? tak, i po prostu ona, ona kolekcjonuje papierosy na, na wypadek właśnie jakiegoś tam. To no jest niezła Mega waluta. Jest waluta. <laughs> to jest niezła waluta. Tylko to już, to już generalnie wkraczamy w taki temat, którym zajmuje się w Polsce jakieś tam grono, grono osób i, i jest to taki survival i jak przetrwać i tak dalej, totalny, totalny krach. Rzeczywiście złoto, złoto przy takim totalnym krachu już będzie się liczyło po prostu żywność, żeby przeżyć. Złoto, za złoto nie będziemy mieli jakichś, złotych, jakichś domów i wilni bo, bo w takiej sytuacji, gdy, gdy na przykład w warunkach wojennych, pamiętam takie anegdoty, że, mm. że ludność cywilna, y, uciekająca z Berlina y, przed, przed Sowietami, y, propaganda tam im powiedziała, że generalnie oni jedzą żywcem mimo wlaki i tym podobne rzeczy, na ile mm. się propaganda myliła, nie będziemy spekulowali, y, to bardzo, y, bardzo często czytałem relacje o tym, jak obowili się lokalni rolnicy, którzy przy drogach, kiedy, gdzie ludność się po prostu oddalała. Wówczas po prostu za, za, za bochen chleba po prostu płaciło się grudkę złota. I, i ci rolnicy często byli później bardzo zamożnymi e, ludźmi. Więc w takich sytuacjach naprawdę ekstremalnych to już, to już nie jestem tam złoto i srebro, tylko, tylko to po prostu to, co zapewni nam po prostu przeżycie. No jasne. A, ale w sytuacjach jasne. takich, gdy będziemy, gdy będziemy w jakiejś takiej sytuacji, jakie ja, na przykład Republika Weimarska w Niemczech, ten, ten mhm. okres takiej wysokiej inflacji, bądź jakiś głęboki kryzys, to, to, na takie, to na takie okoliczności złoto i srebro będą bardzo dobre. Zwróć uwagę, mało osób to zauważyło, ale... ale yy... W zeszłym roku w Białorusi, jak tamtejszy rubel już się całkowicie posypał, w jednej chwili poginęły z kantorów złoto i srebro. Był też bardzo duży pobyt na srebro, co mnie, co mnie zaskoczyło, że jest też taka świadomość, żeby, żeby uciekać papierowymi pieniędzmi do zabezpieczenia jako, jako do srebra, więc... W takich sytuacjach właśnie jak, jak scenariusz jakiś tam białoruski albo bankructwo państwa i tak dalej, to metale, metale wydają się być jakąś dobrą, sensowną alternatywą. W takich sytuacjach najbardziej ekstremalnych to już tylko Rozmawiamy o kalibrze broni palnej i żywności. Tak, tak. No, Gerald Sylente właśnie z Trent Research Institute. Ja cały czas o nim mówię po prostu, bo to jest jeden z moich ulubieńców. Stana postać generalnie w takim gronie. Bardzo lubię faceta, ponieważ ma charyzmę, jak mówi. Tak, tak, ma charyzmę wyjątkową. I generalnie wiele jego takich predykcji przewidywań, bo on to już jest taka osoba, której, której generalnie różne zapowiedzi można było, było śledzić od, śledzić od dawna, wiele jego przewidywań się po prostu już zrealizowało, się no spełniło. Się. I, i, I to wskazuje na to, że jest to taki człowiek, którego po prostu warto słuchać. No tak, no ale właśnie on teraz mówi, w każdym wywiadzie, który z nim oglądam, on mówi mhm. o tym, że jest globalne załamanie i yy, ostatnio wydał też taki przecież swój yy, trend journal, który tak. się nazywa Next Train to Auschwitz goodbye calories i, i, i on mówi o tym po prostu, że następuje no, coś bardzo poważnego. To, to się obecnie dzieje w Stanach Zjednoczonych. My tutaj sobie żyjemy w Polsce, je, u nas kryzys tak naprawdę jest od, od II wojny światowej. Ale generalnie to, co najgorsze jeszcze nas nie, nie dotarło, od nas te rzeczy ze Stanów Zjednoczonych, tak jak zwróć uwagę na przykład na w elektronikach ruchomości, mamy jakiś taki pościsk paroletni, i te wszystkie dzieci dzieją się u nas z opóźnieniem. U nas też na przykład nieruchomości rosły, gdy na przykład w Hiszpanii zaczynały już spadać, prawda? Więc mhm. u nas wszystko to raczej też dojdzie. Ale proszę, kontynuuj o, o celę No właśnie, no, on, on mówi cały czas po prostu o tym, że, że, że, jest, że, że, będzie, że, nie, że to nie jest recesja, że to nie jest jakieś tam sobie spowolnienie. Czyli idzie krach. O, że proszę, po prostu tak? jest globalne załamanie i, i, i nie będzie naprawdę fajnie. Ja też staram się być sceptyczny do takich e, informacji, ale oglądając in, inne serwisy, na przykład, nie wiem, oglądając Marka Fabera, mhm, e, tak. no on mówi to samo. On, on, on mówi to samo. Ym, ym, jest jedna taka rzecz, bo mm, no, Mark Faber może nie, ale Jared Salenten. Generalnie ym, jest takie zagadnienie, że takie bardziej dramatyczne bardziej dramatyczny przekaz jakiejś informacji i mm -hmm. nazywanie czegoś, czegoś po prostu w sposób ostrzejszy generalnie bardziej przykuwa uwagę, jest więcej subskrybentów jego tam płatnych newsletterów i tak dalej. I to też jest jakiś takie, generalnie jest to też pewien jakiś taki element. Element biznesu myślisz, tak? Tak, element biznesu, mhm. ale oczywiście panowie są, są autorytetami, słuchają ich dziesiątki tysięcy ludzi, nie są autorytetami samozwa, po prostu sami nie okrzyknęli się autorytetami, po prostu wiele razy dowiedli, że warto ich słuchać. I, i sądzę, że ich oceny, ich oceny sytuacji bieżącej e, naprawdę czy, trzeba... Oczywiście, no przyjmijmy na to, że ktoś jest świetnie, naprawdę świetnym, świetnie prognozuje rynek i wydarzenie całkowite, jak trafia troszeczkę częściej niż 50%, prawda? Mhm. Więc e, ci panowie wydają się trafia częściej niż 50%, troszeczkę i warto ich słuchać. Ale być może samą formę retoryki, yy, samą formę retoryki może, może już mniej. Oczywiście to, co oni mówią w takiej naj, najgorszej formie, to też jest scenariusz, w którym jakieś tam szanse się zrealizować. Jazz yy, yy, Rente dosyć często porusza takie zagadnienia yy, z, no, z geopolityki, prawda? Z jakichś wydarzeń międzynarodowych. Um, bardzo często mówi o, o jakichś wojnach prowadzonych przez Stanach Zjednoczonych, prawda, wywadał hasła Wenezueli, mm. Libii, jeszcze zanim ktokolwiek się Libią zainteresował, prawda, I o Iranie też była mowa dużo wcześniej, koło którego sytuacja się załamała. Tak, tak, tak, tak, tak. I, i, I więc widać było, że mnóstwo razy ten człowiek miał, miał rację, więc... Mm, ja, ja raczej w jego poglądy wczytuję się mnie z dużą uwagą i, i dużym szacunkiem, jednakże przyjmuję to w takiej formie delikatniejszej. Dobieram sobie najdelikatniejsze synonimy tych słów, mm. których on tam uważa, bo to też traktuje jako jakiś taki element biznesowy napędzający atmosferę, podgrzewający, mm, podgrzewający emocje, kto też jest elementem biznesu. Przecież ten człowiek z tego żyje, prawda? Tak, tak, tak, tak. Z tym, że gdyby, wiesz, gdyby, gdyby, gdyby był faktycznie tylko jakby takim facetem, który dużo krzyczy, tak. no to nie, nie miałoby tej pozycji, jakby jako ma. tak mi się wydaje. O nim nie, nie rozmawiali po prostu. Tak, no, no, a no, on właśnie. dosyć często trafia i, i, i dlatego, dlatego dalej po prostu poświęca się mu uwagę, więc y, trzeba z szacunkiem podchodzić do jego, do jego przewidywań, y, ale może nie będzie to aż tak najczęściej scenariusz. No miejmy nadzieję, że nie będzie tak. No też sobie tego życzę i bliskim i tobie. Yy, a jeszcze, jeszcze na zakończenie... Yy... Interesuje mnie taki, taki aspekt, co się, co, co, właśnie, co, co się stanie w momencie, gdy jakaś będzie taka sytuacja nieciekawa na rynkach. Jaka będzie relacja pomiędzy właśnie y, y, złotem i srebrnym notowanym na giełdzie, mhm. a po prostu y, fizycznym, fizycznym y, złotem? Czy po prostu one będą takie, takie same? C, y, czy po prostu zacznie się po prostu dziać tak, że. Y, Zadajesz taki... pytanie, na które odpowiedź znasz, wiesz jaką już usłyszysz Adam i jestem absolutnie przekonany, bo, bo pom, pom, po tym jak zadajesz pytania, jakie tematy poruszasz, odnoszę wrażenie, że wiem jaki jest twój pogląd. Otóż ym, ja stoję na stanowisku, jest to stanowisko powtarzane przez wielu i w anglojęzycznej blogosferze to już się ze trzy lata temu taki temat, taki temat pojawiał. Otóż ja y, jestem przekonany, że jeżeli, że na rynku metalicznych rachetnych może wcześniej czy później dojść do takiej sytuacji, że ktoś po prostu powie, powie sprawdzam. I, I te wszystkie certyfikaty, o których zaczęliśmy na rozmowę na samym początku, ETF bez pokrycia, bez pokrycia w fizycznym metalu, których, które dominują teraz na rynku, jakieś kontrakty, opcje i tak dalej, one nie mają żadnego pokrycia w fizycznym metalu i jeśli chodzi o papierową cenę złota, srebra, to mając odpowiednią dużą dość papieru, przy którym, przy którym no, można manipulować w sposób dosyć, dosyć łatwy, można tą cenę sprowadzić po prostu na dno. Jeżeli do czegoś takiego dojdzie, to cena po prostu papierowa, ona będzie, będzie gdzieś tam sobie, przy czym nie znajdziemy nikogo, kto nam za tą cenę złoto i srebro sprzeda. Czyli realnym jest scenariusz, w którym Będziemy mieli dwie ceny, taką jakąś tam oficjalną, która jest, będzie ceną czysto teoretyczną, jakąś tam rynkową, czysto papierową zabawą i, i rzeczywistego fizycznego metalu, która będzie daleko wyższa. Nawet nie powiem, one mogą być oderwane od siebie po prostu w sposób astronomiczny, mogą nie mieć ze sobą absolutnie nic, nic wspólnego. Więc to jest raczej kwestia tego, czy... Czy, ta papierowa, czy te papierowe złoto srebro, gdzieś tam po drodze pęknie, ktoś powie sprawdzam, tego złota się okaże, że go nie ma i, i, i wtedy będzie popuć na przykład tylko na fizyczny metal, a tam zostanie jakąś papierową zabawą na, na, na uboczu? lub też jakiś pobyt na fizyczny metal w sytuacji głębokiego kryzysu osiągnie takie poziomy, że to też się gdzieś oderwie. Jest to jeden z tych scenariuszy. On jest naprawdę już od co najmniej trzech lat na grojezycznym profesorze e, omawiany jako, jako jedna z opcji i wydaje się on być taką realną opcją, która, która może mieć miejsce. Z tego też względu e, ja mam takie swoje podejście do inwestowania w metal szlachetne. Wyrażam pogląd, że dla, dla 98% populacji jakakolwiek forma inwestowania w szlachetne, szlachetne to jest forma fizycznego zakupu. Trzymania tego gdzieś tam w ogródku pod gruszą, w skrytce bankowej lub w bankowej za granicą. Um, I y, w takich okolicznościach to jest rzeczywiste jakieś realne zabezpieczenie, prawda? To nie jest obietnica, że ktoś to złoto dla nas ma, przechowuje, jak przyjdzie czas, to nam da. My powiemy wtedy, sprawdzam, a, a on mówi no to stańcie w kolejce za komornikiem, prawda? Bo się okazało, że nie ma go Wypożyczałem je na przykład. Um, i, i, i, I na przykład go nie mam. On nigdy tutaj fizycznie na przykład nie było audytów, przecież nie ma i tyle. Więc y, najwłaściwszą formą, ze względu na co najmniej kilka zagrożeń, o których tutaj wspomnieliśmy, bardzo często y, sam inicjowałeś dany temat, y, to jest właśnie fizyczny metal w dłoni, a, albo w jakimś takim miejscu, gdzie tylko my mamy, my mamy do niego dostęp, bo w przypadku jakiejś takiej grubszej zawieruchy, na przykład oderwania się od siebie cen cen fizycznego metalu i tego rzeczywistego, mogą być problemy. Na przykład można przyjąć, że ktoś tam ma daną obietnicę jakiegoś fizycznego metalu, ale no, ze względu na jakieś koszta rzeczywiście go nie ma. I w sytuacji, gdy zgłaszamy się po jego odbiór, no to on wówczas nabywa dany metal na rynku i nam go wówczas daje. Jeżeli to by się rozjechało, taka operacja już nie byłaby możliwa. I więc rzeczywiste zabezpieczenie i najwłaściwsza forma Forma lokowania, lokowania, bardziej niż inwestowania w meraż tak jeden, to jest forma fizyczna we własnej dłoni. Już tak na zakończenie, żeby Cię nie męczyć już tymi pytaniami. Co się stanie właśnie z Twoim zdaniem z rynkiem złota, srebra w momencie, gdy dolar zostanie zdewaluowany na przykład o 40% a kraje odchodzą po prostu od transakcji dolarowych na rzecz chińskiej waluty. Co się będzie, czy to, jak, jaki będzie impact na, na, na te rynki? Okej, okay. yy, więc tak w sumie w taki dosyć szeroki temat zaharczyłeś, a może, może nawet dwa. Otóż w przypadku dewaluacji yy, dolara nie, nie widziałbym jakiegoś lubszego tematu po prostu. Jeżeli mnie nie o gdzieś tam procent. To, co to będzie droższe kwadernie? po prostu. Po prostu ono będzie o tyle droższe, tak. I to jest cała prosta odpowiedź. Jest bardzo ciekawym zagadnieniem to, co mówiłeś o odchodzeniu od transakcji do dolarowych. Rzeczywiście przy umowach dwustronnych i różnych takich relacjach handlowych taki trend coraz częściej można, można zauważyć, prawda. Tam było jakieś um, jakiś sposób w takiej wymianę handlową z jednym z krajów prowadziły chyba Chiny. Wprowadzono chyba taką umowę pomiędzy Indiami i Iranem, prawda, tam się chyba nawet pojawiał, pojawiało złoto, chyba Iran tak, chciał, tak, żeby tak, mu złotem płacić za ropę i generalnie to może, być, to może być jakimś takim problemem, ale zupełnie z innego względu, otóż odchodzenie od dolara przy jakichś transakcjach międzynarodowych no, emitentowi może się nie podobać, że się tak wyrażę w taki sposób. I pierwszy pomysł odchodzenia od, od, od troszkę zahaczamy, już oddali spiskowe, no ale niech będzie, prawda? Otóż pierwszy pomysł odchodzenia jakiś tam dolara miał um, miał Irak. O, a, no tak, tak, w Iraku, tak, tak, tak, tak, tak, tak, Że będą, w, będą sprzedawali ropę, a nie za dolara. <laughs> A, a, no to... a za euro, prawda? Ta sprawa. Jak się skończyło, to wiemy. To... Tak, jak się skończyło, to wiemy. Broń masowego rażenia nie znaleziono, no ale kraj obrócono w Perzynę, więc jest świetnie, prawda? No teraz tam z ropy wydobywa, kto trzeba, więc jest wszystko pod kontrolą i, i nie ma co narzekać. Szkoda tylko tych ludzi, którzy tam wszyscy e, żyją. I e, więc e, niestety, emitent, emitent generalnie wydaje się być bardzo przywiązany do takiej perspektywy, że czymś handluje się e, w walucie, którą ten dowolny sposób z powietrza sobie może emitować, prawda? Jest to na sytuacja. Tą sytuację. No. Biznes niesamowity i jest to w taki sposób może tak naprawdę nakładać podatek na resztę świata, tak naprawdę, bo jeżeli emitent sam emituje, emituje pieniądz, no to płaci nim go przy określonej wartości. Oczywiście jak on go wpuści w rynek, no jego wartość się troszeczkę tam rozwadnia, prawda? Tak. Ale skoro on emituje, to on zawsze jest do przodu. I jeżeli chodzi o Kaddafiego, Kaddafi też miał jakiś tam szalony plan, miał jakiegoś złotego dinara, prawda? Przekonywał różnych liderów w, w Afryce, żeby za surowce sprzedawać już tylko, tylko za złoto. Miał też taki pomysł pan, i, i wkrótce potem oglądaliśmy, jak w ramach utrzymywania strefy zakazu lotów zrobiono ileś tam tysięcy bombardowań, prawda? <śmiech> I tak. i y, tutaj też jakaś taka historia miała miejsce. Syria, złóż ropy, żadnych interesujących nie ma, ale też coś się dzieje. Przy tym, przy tym kraju. Więc patrzę na to, na tym temacie, który poruszyłeś, patrzę na ten temat raczej z perspektywy wzrastającego zagrożenia niepewnością, konfliktami, lokalnymi wojnami i tym podobnymi rzeczami. Tak, dla, Więc ta uda zwykłego człowieka może się przełożyć właśnie no, powiedzmy, na, na dalszą robę. prawda? I ty również, na przykład, temat gazu ziemnego. E, waszy, waszy, waszy. Tak, tak, sam od gazu ziemnego. E, Iran ma też potężne złoża, złoża gazu ziemnego. W sumie Turkmenistan ma też potężne złoża e, gazu ziemnego, a tam nie są one w takim znacznym mierze eksploatowane, jakby wynikało z tego, ile tego tam jest. E, Zwróćcie uwagę, że Iran ma i mnóstwo ropy, i, i, i mnóstwo gazu ziemnego. I w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś konfliktu, prawda? Złóż, to jest temat ten, który poruszyłeś. Odchodzenie krajów od rozliczania się w dolarze. No i Iran przecież to, coś to tak. robi w jakichś umowach swoich dwustronnych, na przykład z Indiami. Jest też taki temat, jak irańska giełda naftowa. Prawda? Nie mm. wiem, czy słyszałeś, ona wystartowała w roku 2008 roku. I generalnie podstawową ideą tej giełdy naftowej też się znajduje tam w takim mieście nad Zatoką Perską, jest to, że transakcje tam się odbywają nie w dolarze amerykańskim. Mhm. I, i iranski program, program atomowy nagle stał się solą wokół wielu państw. Izraelski program atomowy jakoś nikomu nie przeszkadza. Tak. Są w takiej samej sytuacji, jeżeli chodzi o, o, o uczestnictwo w tym oba państwa. I generalnie eskalacja konfliktu, gdyby, gdyby doszło do jakiegoś konfliktu w Iranie, no, może mieć bardzo poważne następstwa. Otóż o ile, ropę, tam, z Arabii Saudyjskiej, może nawet ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, bo tam buduje się chyba rurociąg, który omija Cisny Ormus. jakoś już udałoby się wydostawać, no to już tam powiedzmy, z Iraku byłoby trudniej. Iran, Iran też zapewnia swój, swój kawałek tortu. W podażu. W przypadku, gdyby skutecznie udało się zablokować siłę Ormus, mhm. no to skutki byłyby opłakane, prawda? Trudno by było być może nawet zatankować samochód, bo, bo rezerwy strategiczne ropy naftowej to już nie pamiętam, ale dla Polski są liczone chyba w dniach. i, i właśnie, no Po prostu ceny właśnie... poszły w, w status Właśnie, Więc... i wtedy te, mówimy o cenach ropy w tym momencie. Tak. tak, I tu, tu, tutaj włącza mi się, no, większość ludzi pewnie już stwierdzi, że, że jestem, czytam jakieś naprawdę dziwne rzeczy, ale <grym> y, widziałem ostatnio wywiad z takim facetem, który mówi, że, y, on napisał o tym, że y, właśnie w momencie, gdy Ameryka, ja już chciałbym, żebyśmy zakończyli ten temat, bo, bo zaczynamy w ogóle odchodzić od złota i, i, tak. i tak dalej, to może kiedyś jeszcze o tym pogadamy więcej, że w momencie, gdy Ameryka przejmie właśnie Jemen, Syrię, tam Irak, Iran i tak dalej i Arabię, Ar Arabię Saudyjską i, i ta cieśnina właśnie zostanie zablokowana, Ameryka otworzy swoje własne złoża ropy naftowej, które posiada u siebie w Stanach Zjednoczonych, które są ponad. Olbrzymie. I zastanawiam się właśnie, no bo ty mówisz o tym, że, że, ta, że zostanie zablokowana ciśnina i wtedy mhm. po prostu jest taki pogląd, że jest peak oil właśnie, że, że jakby... Moim zdaniem mamy go dwa za nami. Mhm. Że, skłam, że co? I moim zdaniem peak oil mamy rok dwa za nami. No właśnie. Że to że, już nastąpiło. Że to mhm. już nastąpiło, tak. A ja się mhm. spotkałem właśnie z opinią, że jest taka książka napisana y, przez tego człowieka. Non Energy Crisis. Mhm ale że, że nie ma czegoś takiego w ogóle, w ogóle jak kryzys właśnie ropy naftowej, ponieważ Ameryka ma jeszcze nieodkryte swoje własne zasoby ropy naftowej. I właśnie interesują, i to, no to już się zaczyna, zaczynają teorie spiskowe, tak, prawda? Tak. Ale to, to już jest generalnie um, boję się, że za, troszeczkę za bardzo byśmy już odjechali um, w takim temacie, bo, um, bo rzeczywiście już sama teza wstępna, to, do której rzeczywiście ma jakieś towaryństwo odnośnie tam przyjęcia jakichś określonych krajów, prawda? Um, Jemen i Oman chyba tam nie są jakimiś istotnymi krajami, jeśli chodzi o produkcję ropy naftowej, jeśli w ogóle nie są, um, ale ja ja, ja nie, nie, nie wyznaję tego poglądu, jakoby, jakoby USA miały jakieś swoje potężne zasoby ropy naftowej. Koncerny, w tym koncerny amerykańskie, mają problem naftowe, mają problem ze zwiększaniem, ze zwiększaniem wydobycia. Generalnie można zaobserwować coś takiego, że niektóre z nich troszeczkę migrują w kierunku gazu ziemnego, na znaczy konwencjonalnego. konwencjonalnego bo już nie są w stanie się rozwijać, jeśli chodzi o ropę naftową. Już więc wiercą coraz głębiej, korzysta się ze źródeł, znaczy ze złóż, które wcześniej nie były eksploatowane, bo, bo były uznawane za nieekonomiczne przy obecnym poziomie cen. Już ekonomicznie się wstają um, i e, uważam, że ten kryzys paliwowy, jeśli chodzi o ropę naftową, je, je, jest, jest pewny jakiej. Znaczy, że no nie będzie jakiegoś totalnego załamania, to się nie stanie z dnia na dzień, po prostu ropa będzie i transport będą coraz droższy I gospodarce to z całą pewnością e, nie będzie pomagało. A ona nie jest łatwo. Nie można łatwo, łatwo przystosować się do, do, bardzo, bardzo drogiej, e, do bardzo drogich paliw, a niektóre niektóre dziedziny transportu nie są w stanie aktualnie tego zrobić. Mówię tu o na przykład transporcie morskim, śródlądowym czy lotniczym, prawda? No tu, tu, tu nie mamy jakichś szerokich perspektyw. Tak samo jeśli chodzi o produkcję różnych tekstyliów i tym podobnych, chociażby farmację, Tutaj też szerokiego, szerokiego manewru, manewru nie mamy. Więc tym, z tym tematem, że Stany Zjednoczone być może coś tam chowają sobie jeszcze pod płaszczem, to uważam, że może za daleko byśmy poszli w stronę tak jakiejś spekulacji yy, i nie czuję się na siłach. O, ja, jasne, jasne. Mm -hmm. Ty, a, no dobrze, ale co w takim wypadku, jeżeli faktycznie cena ropy pójdzie wysoko do góry, mm -hmm. yy, do, dolar będzie zdewaluowany, czyli by, po prostu będzie no, bardziej bezwartościowym yy, walutą, mm -hmm. I co wtedy jakby się stanie... Y głęboki kryzys i czy, czy walka, coś jest, walka się z... o to, żeby mieć pracę tak naprawdę w co takich się stanie okolicznościach. Właśnie, no właśnie, mhm. to się stanie z gospodarką, no bo wtedy rzeczywiście... B będzie piekło, bo tak naprawdę kryzys, e, no, przepraszam, prosperity XX wieku, najbardziej dynamiczny rozwój, tak naprawdę e, jest ściśle powiązany z tym, jak stanie się, jak się transport. Przecież my nie jemy owoców, któreś tam, i warzyw, które są budowywane, lokalnie produkowane, tylko tam, gdzie są najtańsze. I na przykład jemy bardzo często owoce, warzywa z innych państw, z innych kontynentów sprowadzamy, prawda? Tak, tak. Więc e, jeśli chodzi o rozwój, to rozwój transportu w nie ocenie był największym generatorem e, dobrobytu e, i zamożności w ostatnich dekadach. I to nawet troszeczkę więcej, więcej niż dekadach. To właśnie tani transport spowodował to, że znaleźliśmy się ale tutaj, gdzie jesteśmy. I w przypadku, gdyby, gdyby PICOR no, rzeczywiście miał miejsce, miał miejsce z naszymi plecami tuż i w perspektywie kilku lat, gdyby, gdyby się potwierdziła ta teza, że mamy go za plecami i drastycznie rosną koszty transportu, to wówczas no, sytuacja gospodarcza będzie, będzie opakana. To będą takie warunki, w których będziemy, będziemy walczyć o to, żeby mieć, mieć się z czego utrzymać, utrzymać jakąś pracę czy coś takiego. Więc to, to ci znaczy taki bardzo trudny scenariusz Wie, wielu wielu przez wiele osób, których opinię sobie cenię, jest ten scenariusz przyjmowany za, za pewnie, który się już teraz realizuje i osobiście też się raczej skłaniam, skłaniam ku temu, bo gospodarkę z takiej opartej na ropę naftową bardzo trudno jest przedstawić na jakąś inną, więc raz, że, że po tych zmianach będzie drożej, już nie będzie tak super efektywnie, bo tutaj generalnie, jeżeli chodzi, o moc, jaką tam uzyskuje się z, obie, z objętości, objętości ropy, jest ona naprawdę bardzo duża. I, I przestawienie takie zajęłoby nam naprawdę wiele lat, a gospodarka nie, no byłaby bardziej, bardziej e, chłonna, jeśli chodzi o kapitał. Znaczy wymagałoby większych nakładów kapitałowych, żeby, co wpłynęłoby oczywiście po prostu na jej konkurencyjność. Więc bardzo się, to jest taki scenariusz, który mi jest jednym z tych, które najbardziej spędzają mi sobie z powiek. Mm -hmm. Dobrze, to może tym, w cudzysłowie, optymistycznym akcentem zakończymy nasz wywiad? <laughs> Jasne, super. Dziękuję, dziękuję za Twój czas, uwagę i, i mam nadzieję, że to usłyszałem przy jakiejś innej okazji. Pozdrawiam Cię. Adam. Ja również dziękuję.